Nie mów nikomu, to tajemnica. Smutek. Jak sama nazwa wskazuje, ten podcast będzie dotyczył smutku. Mamy listopad 11, 2010 rok. Powinno być jakoś tak, nie wiem, bardziej patriotycznie. Jednak, jednak myślę, że powstanie tyle różnych podcastów na ten temat, iż brak jeszcze jednego nie zrobi większej różnicy. Dlaczego dzisiaj o smutku? Nie wiem. Może dlatego, że jakiś taki szary dzień i jakiś taki trochę przygnębiający. Po narodzeniu przyszła pora na małe dołki. Na szczęście małe takie, z których można jeszcze samemu wyjść, które nie są dołkiem czy też dołem na trumnę. Hmm. czym dla mnie jest smutek? no jasne, że emocją jaką potrzebną? to jest takie też poczucie żałoby czasami w jakim sensie żałoby? Hmm. takim, że kiedy coś tracimy, choćby był to nie wiem, ulubiony kubek musimy się trochę posmudzić, żeby te emocje opadły, wyciszyć się, przemyśleć. Smutek to także żal, żal do życia o to, że coś nie poszło po naszej myśli, że wszechświat nie nagina się do naszych wyobrażeń, marzeń, że jeśli pojawia się coś na naszej drodze, to to niestety nie jest takie proste, jakim by się mogło wydawać, że czasami nie możemy czegoś lub kogoś posiadać. Jest wiele powodów do smutku. Gdybym miała narysować smutek, hmm, jak go przedstawić graficznie? Myślę, że miałby wielkie oczy. Wiem, wiem, mówi się, że, że to strach ma wielkie oczy, a dla mnie wielkie oczy ma smutek. Wielkie zielone oczy. Troszkę zasnute mgłą, troszkę patrzące właśnie z nadzieją, dlatego zielone, bo zawsze w smutku jest trochę nadziei. Nadziei na to, że, że może jednak będzie lepiej, ale też i głupiej nadziei na to, że może to, co nas zasmuciło, wcale nie jest prawdą. Jaki jeszcze był tu ten smutek? Myślę, że cała postać byłaby szara smutek jednak kojarzy się właśnie z szarym kolorem I, i by tak sobie przechadzał się wśród szarych drzew po szarej trawie hmm. i pod jego stopami rosłyby stokrotki ale białe z żółtymi środkami trochę różowych i może mlecze na pewno dmuchawce nie wiem dlaczego, ale też dmuchawce kojarzył mi się z taką nostalgią i smutkiem może dlatego, że są tak ulotne że tak łatwo jest z nich, zniszczyć wystarczy tylko trochę głębszy oddech lub naprawdę taki delikatny ruch który nie przestraszyłby mu tyle a sprawi, że dmuchawiec rozpada się na tysiące kawałeczków smutek jest wpisany w nasz życiorys w nasze jestestwo i jeśli chodzi o mój smutek, to staram się go nie uzewnętrzniać, nie okazywać. Tak jak i to, że mam jakiś problem. Chyba tak ukształtowało mnie życie. Nie potrafię się dzielić swoimi problemami mówić o nich. Tak i smutek skrywam. Może boję się pytań. Boję się, że ktoś zapyta, co ci jest, dlaczego jesteś smutna. Może boję się tego, iż jeśli podam powód mojego smutku to ktoś mnie wykpi. Ktoś stwierdzi, że to nie są ważne problemy, że inni mają poważniejsze. Nie wiem. tego wolę przydziewać maskę, zakładać uśmiech, nie okazywać. Jeśli ktoś mnie zna, to, to wyczyta. Choćby z moich oczu, że coś jest nie tak, ale na tyle, na ile potrafię, staram się nie okazywać. Chociaż Dobry obserwator. Od razu zauważy zmiany w postawie nie chodzi tylko o mnie, ale ogólnie o nas wszystkich czy choćby zmiany w tonie głosu. Możemy się bardzo starać, aby nasz głos był wesoły, ale, ale zawsze ta nutka smutku gdzieś tam w środku się przybija. Kiedy jesteśmy smutni, to zazwyczaj słuchamy muzyki takiej dołującej że jesteśmy macechistami. Ja, kiedy smutek mi ciąży, kiedy wiem, że jest całkowicie irracjonalny, włączam sobie muzykę taką żywszą, szybszą, która poprawi mi humor, przyspieszy krążenie, bicie serduszka. A dzisiaj, a dzisiaj słucham sobie polskich ballad rockowych. Właśnie leci perfekt, niewiele ci mogę dać. Ta piosenka oczywiście jest w swój sposób dołująca, ale no wszystko lubię. Mm, tak sobie myślę. Co jeszcze wiąże się ze smutkiem? Kiedy chcę się w nim, że tak powiem, zatopić, kiedy chcę pozwolić mu, aby objął mnie, przytulił, to wówczas też wyłączam światło, zabalam świeczkę lub tylko małą lampkę i zwijam się w kłębek. mi płaczę, tak jak każdy z nas. Tego nie da się uniknąć. Chociaż nie lubię siebie, kiedy płaczę. Czuję się wtedy taka bezsilna, bezradna. Taka sama. Nieważne, czy... Obok jest ktoś. To jest taka, takie poczucie samotności mimo wszystko. Bo wiem, że tak do końca nikt nie jest w stanie mnie zrozumieć ani poznać. I też chyba nigdy tak do końca przed nikim się nie otworzyłam. Tak w stu procentach. Może się nie da, a może się boję. Może u mnie ten smutek niejako jest związany z lękiem. No ale myślę, że chyba nie jest to czas na własną psychoanalizę. Co jeszcze mogę powiedzieć? Mogę powiedzieć, że dla odmiany dzisiaj piję herbatę. Starałam się trochę ujarzmić ten smutek, więc jest waniliowo-karmelowa taki właśnie ciepły aromat w sam raz na chłodne wieczory jesień generalnie jest taka nostalgiczna, melancholijna i właśnie ludzie mają tendencję do łapania dołków, do popadania w depresję dlatego zastanawiam się jak ludzie w Anglii sobie radzą gdzie pogoda jest zazwyczaj deszczowa, mglista gdzie tego słońca jest mniej może dlatego tak często ludzie z Wysp wyjeżdżają na wakacje do ciepłych krajów. Jeśli chodzi o nas, Polaków, nie wiem, jakie są statystyki. Ja w swoim życiu byłam raz na wakacjach za granicą. Pewnie to kiedyś powtórzę. No ile oczywiście będą do tego środki. Tak, smutek. Hmm. Budka suflera, seno na dolinie. Hmm. Chyba niejako los czasami sobie ze mnie kpi, bo kiedy mi jest smutno, źle, to zauważam, że też pogoda się zmienia. Albo może po prostu wtedy jestem bardziej podatna na pewne rzeczy i dostrzegam po prostu takie zmiany. Że, nie wiem, słońce zakrywają chmury, że zaczyna padać, że robi się właśnie mgliście, że raptem się robi zimno i nieważne jakie radio włączę, to lecą jakieś smętne piosenki I, i dostrzega się, a to, nie wiem, kulawego kotka, a to bezpańskiego psa, a to płaczące dziecko, jakby cały wszechświat sprzeciwił się przeciwko mnie i chciał utwierdzić mnie właśnie w tym smutku ale podobnie, gdy jesteśmy szczęśliwi kiedy nam się coś uda, kiedy jest euforia wtedy raptem cały świat uśmiecha się do nas <śmiech> jak to się mówi uśmiechnij się a cały świat uśmiechnij się do ciebie trochę to by było przerażające gdyby raptem wszystko zaczęło się do mnie szczerzyć łącznie z kamieniem łącznie z asfaltem chociaż jeśli chodzi o polskie drogi to asfalt często się uśmiecha swoim bezzębnym uśmiechem pełnym Dziur. Hmm. Takie właśnie nastroje sprzyjają też przemyśleniom, zastanawianiem się nad tym, w jakim punkcie swojego życia jestem, dokąd zmierzam i właściwie czego ja od tego życia oczekuję, nad rozmyślaniem o tym, jaka jestem, nad swoimi wadami, zaletami, nad tym, jak postrzegają mi inni, jak ja postrzegam innych, nad tym, ile osób jest dookoła mnie i które z nich są naprawdę wartościowe. I nie wiem, na ile to dobrze, a na ile to źle, w zależności od ich liczby. Te liczby ciągle się zmieniają i niestety zauważam, że wcale nie robi się tego coraz więcej. Niejako też wiąże się to zapewne ze zmianą miejsca pracy, zmianą miejsca zamieszkania, miasta. I jakoś tak nie wiem, może coraz mniej mi zależy. Coraz bardziej właśnie odsuwam się od ludzi. Hm. Też tak może być. Aczkolwiek może wiąże się to z brakiem odpowiednich osób. Nie należy. W sumie do najłatwiejszych znajomych. Bywa, że potrafi się nie odzywać miesiącami. Jeśli ktoś sam nie wyciągnie ręki, może być kiepsko. Chociaż fakt faktem, że gdy mi zależy, to staram się podtrzymywać te relacje. No tak, ale miał być podcast o smutku, a ja zaczynam rozkminę o relacjach i o swoim życiu. Hm. Niestety tak to już ze mną jest, że moje myśli sobie biegają własnymi ścieżkami i nie zawsze potrafię je złapać w odpowiednim momencie i ujarmić, tudzież założyć homonto. Zastanawiające jest też to, że smutek w samotności wygląda inaczej niż smutek we dwoje czy w większym gronie. I który jest ten bardziej dołujący? Tak naprawdę to nie wiem. Ja jakoś nigdy nie prowadziłam obserwacji związanych z tym tematem. Chociaż jasne, że gdy smutamy, że tak się wyrażę, i kiedy smutamy się sami, to jest nam ciężej troszkę wyjść z tego dołka. Jednak jeśli znamy siebie dobrze, to wiemy, co jest na nie poprawić nam humor i potrafimy to zwalczyć. Hmm. Tak, dzisiaj zdecydowanie też świat sprzeciwia się przeciwko mnie i jak na złość telefon milczy. Hmm jak na złość tych znajomych, którzy mi być nie ma, jak na złość pada i wieje i, i jak na złość, mimo już w mieszkaniu ma 21 stopni jest mi zimno i nie pomaga założenie grubych skarpet na stópki, ani rozgrzewania nosa, rozgrzewania nosa e, poprzez pocieranie i i tak jakoś muzyka też jakoś sama sobie przeskoczyła właśnie na te polskie ballady rokowe. i jak na złość u sąsiadów cisza nie słychać tu małych stupek, które biegają w tej z powrotem lub skaczą i tak tak sobie właśnie jestem I popijam herbatkę. O czym już mówiłam? <grych> Ile to potrwa? Nie wiem. Być może już za chwilę poprawi mi się nastrój. I może jeszcze dzisiaj powstanie kolejny podcast. Któż to wie? Ze mną nigdy nic nie wiadomo. Jak to mówią kobieta, zmienną jest. Tak, wczoraj było marudzenie i fochowanie się. A dzisiaj... Melancholia. Tak, właśnie. Demono, znów jesteś ze mną. <tak>, tak, ja też znów jestem z wami. Myślę, że już dość tego smutania. I, I tak po prostu przytulę się do podusi. I postaram się odgonić wszystkie smutne myśli włączyć jakąś żywszą muzyczkę i i co? i nie może obejrzymy jakiś film w sensie ja i ty słuchaczu, słuchaczko no bo co? przecież nie zostawisz mnie tak samo w tym stanie, prawda? z tym czekam czekam na ciebie za chwilę Włączymy sobie film, weźmiemy herbatkę w łapki, przykryjemy się kocykiem i będzie dobrze. Musi być dobrze.